Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego LEMON. 15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Co roku w Polsce wzrok traci 4000 osób. U osób starszych często dochodzi do uszkodzenia centralnej części siatkówki oka, które prowadzi do pogorszenia widzenia, a z czasem do całkowitej utraty wzroku, utrudniając, a czasem uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności. AMD dotkniętych jest 11 milionów ludzi na świecie. Choroba najczęściej występuje u osób po 50 roku życia, a liczba zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Może dojść do powstania tzw. postaci suchej AMD i do postaci wilgotnej AMD. W postaci suchej dominują objawy zaniku siatkówki. W postaci wilgotnej dochodzi do powstania nowych naczyń. Nowe naczynia pękają, dochodzi do wylewów krwi i w ten sposób do uszkodzeń siatkówki. Poważniejszą postacią degeneracji czy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest postać wilgotna, dlatego że ta postać doprowadza do prawie całkowitej utraty wzroku. Leczenie AMD wymaga niszczenia tworzących się w nowych naczyń krwionośnych. Najskuteczniejsze jest podanie leku, którego jedna dawka kosztuje około 3,5 tysiąca złotych. Niestety trzeba ich podać nawet 10, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o finansowaniu leczenia. My ze swojej strony zechcemy zapewnić poprzez ten mechanizm ułatwienie i poprawę dostępności do leczenia tym pacjentom, którzy do tego leczenia w sposób rokujący poprawę się kwalifikują. Jeśli chodzi o leczenie wysiękowej postaci zapalenia plamki żółtej, należy wspomnieć, że nie uruchamiamy procesu nowego, tylko to leczenie już było realizowane w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecny kształt tego mechanizmu jest kolejnym etapem doskonalenia metody. Prowadzenie bezpłatnego dostępu do leczenia z postaci AMD no to jest wielka szansa dla osób, które zaczynają chorować, na to, że, że dłużej zostaną osobami widzącymi. Zachorować może każdy, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka. Pacjenci sami mogą oceniać rozwój AMD poprzez regularne wykonywanie testu Amslera. Należy pamiętać także o badaniach okulistycznych, bo wczesne leczenie choroby może uratować nasz wzrok. Obowiązkowo każdy powinien się badać raz do roku, każdy kto skończył 40 lat. Po 40 roku życia bardzo często występuje jaskra, a później po 50 też właśnie to zwyrodnienie planki związane z wiekiem. Czyli badania okulistyczne powinny być badanymi, badaniami rutynowymi dla osób po 40 roku życia. Za przykładem innych krajów również w Polsce powstało stowarzyszenie wspierające osoby, które tracą wzrok ze względu na choroby siatkówki. 12 lat temu wraz z kilkunastoma kolegami cierpiącymi na te same schorzenia co ja, utworzyliśmy właśnie Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa, które kilka lat temu przemianowaliśmy na Stowarzyszenie Retina AMD Polska. Wspieramy i przekonujemy, że nawet jeżeli się nie widzi lub widzi się bardzo słabo, można żyć aktywnie, można żyć wartościowo, można nadal mieć swoje pasje, mieć czas na swoje szaleństwa i być wesołym, uśmiechniętym człowiekiem, chociaż człowiekiem żyjącymi, żyjącym na co dzień w obliczu różnych barier, problemów. Przyczyna AMD jest nieznana. Najczęściej chorują na nią osoby, które mają zmiany miażdżycowe w naczyniach oraz te z nadciśnieniem i palące papierosy. Zdrowy tryb życia oraz regularne badania diagnostyczne mogą zmniejszyć ryzyko utraty wzroku.